Wstawszy tedy pójdę do ojca mego i rzekę mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą. I niegodzienem więcej być nazwany synem Twoim, uczyń mię jako jednego z najemników Twoich. Tedy wstawszy, szedł do ojca swego, a gdy on jeszcze był opodal, ujrzał go ojciec jego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 a on odpowiadając, rzekł ojcu, oto przez tak wiele lat służę Tobie, a nigdym nie przestąpił przykazania Twego. Wszakżeś mi nigdy nie dał koźlęcia, abym się z przyjaciółmi moimi weselił. Ale gdy ten syn Twój, który pożar majętność Twoją z wszetecznicami, przyszedł, zabiłeś mu ono tłuste cielę.